Temat mojej przemowy jest w formie pytania czy boisz się Boga? Jest to pytanie, na które może wielu z Was nie odpowiadało wcześniej jest wielu chrześcijan dzisiaj, którzy przypuszczalnie nigdy nie myśleli za dużo na temat tego pytania, ale jest to bardzo ważny temat i temat, który ignorujemy lub negujemy tylko na własny koszt. Biblia ma wiele do powiedzenia na temat bojaźni Pańskiej. W rzeczywistości nie byłoby możliwe dla mnie w tej sesji wziąć pod uwagę wszystkiego, co Biblia uczy. Ale spróbuję podać Wam ogólny obraz i pewien rodzaj praktycznego zastosowania. Pozwólcie, że Wam powiem, od czego zacznę. Jeżeli ignorujecie lub nie bierzecie pod uwagę tego, co Biblia uczy o bojaźni Pańskiej, jesteście godni pożałowania wielkiego, ponieważ jest to jeden z tematów, który zawiera najbardziej wyznaczone obietnice Bożej przychylności i błogosławieństwa w całej Biblii. W rzeczywistości nie znam tematu biblijnego, który ma nam więcej do zaoferowania niż bojaźń Pańska. Nie bójcie się słowa strach. Bądźcie przygotowani stanąć z tym twarzą w twarz. Chcę rozpocząć od dwóch wersetów, które dają nam pewien obraz bojaźni Pańskiej w życiu wierzącego. Pierwszy jest w psalmie 19, werset 9, który mówi bojaźń Pańska jest czysta, i trwa na wieki wierzę, że bojaźń pańska nie jest tylko czysta ale oczyszczająca ona oczyszcza ona utrzymuje nas w czystości and i ten werset, says, ten werset mówi trwa na wieki nie tylko w tym życiu ale na wieczność bojaźń pańska zawsze będzie wyznacznikiem prawdziwego that ludu that bożego czy to są ludzie czy aniołowie Dalej w przypowieściach rozdział 23 verse i werset 17 there's another statement. jest inne stwierdzenie właściwie to nie jest stwierdzenie to jest napomnienie w przypowieści 23, 17 niech Twoje serce nie, nie zazdrości grzesznikom niech zawsze zabiega o bojaźń Pana cały dzień. Inny werset mówi na wieki, a ten mówi cały dzień. Trwaj w bojaźni pańskiej cały dzień. Innymi słowy, nigdy, niech nie będzie czasu w Twoim życiu, gdy nie jesteś w bojaźni pańskiej. Musimy w tym momencie rozważyć, co Biblia mówi o bojaźni pańskiej. Co przez to rozumiemy? Często jest to mocne wyznaczenie, czym bojaźń pańska nie jest. Weźmy parę przykładów form lęku, strachu, które nie są tym, co Biblia myśli, gdy mówi o bojaźni pańskiej. Po pierwsze, to nie jest naturalny strach. Ktoś mówi, że kiedy dziecko się rodzi, boi się tylko dwóch rzeczy, głośnych hałasów, i uczucia upadania, gdy kontynuujemy dalej w naszym życiu, są inne rzeczy, które zaczynają powodować naturalną reakcję strachu. To, nie, to jest zupełnie normalne. Wszyscy tworzeni ludzie mają ten strach, ale to nie jest to, co Biblia nazywa bojaźnią pańską. Następnie jest demoniczny strach. Drugi Tymoteusz 1, 7. Paweł mówi Tymoteuszowi, Bóg nie dał nam ducha strachu lub y, słabego serca. To jest rodzaj lęku, który jest spowodowany przez złego ducha. Co nie jest naturalne. Jest to nienaturalne. Jest to ponad normalna reakcja, coś, co nas przemaga, i my nie potrafimy nad tym zapanować to zaczyna kontrolować nas w konkretnych sytuacjach to nie jest bojaźń pańska strach pański następnie jest religijny strach o którym mówi Izajasz Izajasz 29 i werset Werset trzynasty i następny 13. Izajosz dwadzieścia dziewięć trzynaście I rzekł Pan ponieważ ten lud to Izrael zbiła się do mnie swoimi ustami i mnie swoimi wargami a jego serce jest daleko ode mnie tak, że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim Jezus cytuje ten fragment w Mateuszu 15, werset 7-9 i stosuje go do religijnych liderów swojego czasu nazywa ich hipokrytami więc to jest rodzaj lęku, który powoduje hipokryzję. Nie mamy czasu, aby w w szczegółach, ale ważne jest pamiętać, że słowo hipokryta jest bezpośrednio wzięte z greckiego słowa oznaczającego aktora, hipokryta. Więc to jest rodzaj religijnego lęku, który powoduje, że ludzie grają. Cała ta religia to jest aktorstwo. Chodząc do budynku kościelnego, zmieniając on głosu, modlą się, się w szczególnym głosu, nie ma nic normalnego, naturalnego tym. To jest wszystko dlatego, że ktoś ich, ich uczy, że tak się mają zachowywać. Jezus odstawia to i mówi, to nie jest to, czego Bóg szuka. Następnie, w przypowieściach 29 i werset 25 jest następny rodzaj strachu, w którym większość z nas jest odnajomiona w, w jakimś stopniu. Strach przed ludźmi. W przypowieści 29-25 Bojaźń przed ludźmi powoduje pętle, ale ten, kto ufa Panu, będzie zbawiony, więc strach przed ludźmi jest opozycją bojaźni Pańskiej, więc jeżeli boimy się tego, co ludzie mówią lub myślą, to jest strach przed ludźmi i większość z nas musi uznać, co nas ogranicza. Na przykład, na przykład musimy mówić do ludzi o Panu ale lęk przed ludźmi uniemożliwia nam otworzenie ust to nie jest bojaźń Pańska o której mówimy chcę to podkreślić cztery rodzaje lęku które nie są tym o czym mówimy to nie jest naturalny strach to nie jest demoniczny strach to nie jest religijny strach i to nie jest strach przed ludźmi więc czym to jest? Chciałbym Wam zaoferować pewne sugestie. Po pierwsze, to jest strach. Specjalny rodzaj, ale to jest strach. I zauważcie, wiele nowoczesnych tłumaczeń nie używa słowa strach. Myślę, że to jest spowodowany wpływem humanizmu, który wyznacza, że my nie musimy bać się Boga. Wierzcie mi, my musimy bać się Boga. Bóg jest godny naszego strachu. I nie jest nic w Biblii, co by sugerowało, że skończył się temat strachu przed Bogiem. Inne słowo, które jest często używane, jest to dobre słowo, święta bojaźń. Mówimy, stoimy w świętym lęku bojaźni przed kimś. W pewnym sensie nie mamy odwagi podejść zbyt blisko. Inne słowo, które jest tu często też użyte, to jest szacunek, głęboki szacunek. Teraz bojaźń pańska nie jest jedną z tych rzeczy, to są te wszystkie rzeczy. Zawiera elementy strachu, świętej bojaźni i szacunku, głębokiego szacunku. Word, Czy coś ma inne respect, słowo, które mógłby zasugerować? Które moglibyśmy dodać? Przypuszczalnie są też inne słowa. Respekt to jest dobre słowo, ale niezbyt silne, yeah, ale na pewno wlicza się to. There's an attitude, Następnie jest postawa which is the outcome Która jest rzeczywiście y, wynikiem bojaźni pańskiej And Czy ktoś może nam zasugerować sugestie? Chwała, uwielbianie Napiszmy to tu na dole, to jest dobra Worship rzecz Uwielbianie You're jest right. postawą, w porządku O tym nie myślałem Myślę, że to powiedziałeś Powiedz to jeszcze raz. Nie słyszałem ostatniej części. Uległość. Nie słyszałem tego pierwszego y, brzmienia wyrazu. Uległość. To właśnie miałam na myśli. Plaźć ja, pańska nigdy się nie kłóci z Bogiem. I nie tylko uległość, ale jest inne słowo. Y, Związane z tym, ale trochę inny postawa uległości. Jest tego bardzo mało we współczesnym myśleniu, ale ma to swoje miejsce w charakterze i postawie i życiu Bożego Ludu. Ale gdy te wszystkie słowa połączysz, jeszcze nie powiedziałeś wszystkiego. Jest to coś, co możesz zrozumieć tylko przez Ducha Świętego. Let's see. Mm. Spójrzmy well, another way to express Inną drogą, jak to możemy wyrazić, jest to Bojaźń Pańska Przepraszam na chwilę Bojaźń Pańska well, Jest to a pewna postawa sytuacji mm. Gdy jesteś skonfrontowany z sytuacją, decyzją, problemem, potrzebą Bojaźń Pańska powie a co Bóg na ten temat mówi? To jest pierwsze, nie co ja myślę Jak ja mogę uzyskać z tego to, co ja chcę Ale co Bóg mówi na ten temat? Dojaźń Pańska, ja myślę, będzie nas motywować A zawsze mamy szukać zadowolenia naszego Pana w pierwszym Mojżeszowej rozdział 31, werset 42 jest bardzo znaczące wyrażenie, może niektórzy w ogóle tego nie zauważyli. Pierwsza Mojżeszowa 31, wersja 42. Jest to część sceny, gdy Jakub jest skonfrontowany przez swojego wujka Labana. Mają ostre y, spięcie dotyczące jednej rzeczy. I Laban mówi, gdyby Bóg do mnie nie przemówił, ja bym się zemścił na Tobie, ale ponieważ Bóg do mnie przemówił, ja tego nie zrobię, bo się boję i mam śmiałości i Laban tak mówi właściwie to Jakub mówi do Labana <coughs> gdyby Bóg Ojca Mego nie był ze mną Bóg Abrahama i Bóg przed którym drżał Izak, byłbyś teraz puścił mnie z pustymi rękoma nie będziemy dyskutować tutaj ale zauważcie ten werset Bóg Abrahama i Bóg przed którym drżał Izak. Bóg lęku Izaka I pięćdziesiąty trzeci werset tego samego rozdziału mówi Że Jakub Przysiągł Złożył ślub Przed Bogiem Który był Bogiem Abrahama Bogiem Nachora Niech On rozsądzi między nami, a Jakub przysiągł na tego, przed którym drżał Izak. Więc podwójnie Bóg Abrahama jest nazwany Bogiem lęku Izaka. Więc jest coś, czego przypuszczalnie Biblia nie wyjawia w pełni a postawi Izaka wobec Boga, która powodowała, że ludzie nazywali Boga lękiem Izaka. Chcę pójść trochę dalej, zasugerować Wam, że to, czego się boisz, jest Twoim Bogiem. Ten rodzaj lęku powoduje tą rzecz, której się boisz Twoim Bogiem. I teraz spójrzmy na obraz Jezusa, który jest nam podany prorocko w Księdze Proroka Izajasza, rozdział 11. To jest jedna z pięknych, jeden z pięknych wyrażeń o Jezusie, Proroku Izajaszu. Jest on nazywany różdżką z dnia jego. Przeczytajmy pierwsze dwa wersety Izajasza, rozdziału 11. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Różdżka to, to jest jeden z tytułów Mesjasza w Starym Testamencie. I dalej mówi o tym tak. Pocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, do Poznania i bojaźni Pana, przed Panem. Teraz, jeżeli przytrzymacie tu swój palec, trzymajcie na chwilę i odwróćcie na księdze Objawienia, rozdział 1 i werset 4. Objawienie Jana, rozdział 1, werset 4. To jest część pozdrowienia pozdrowienia od Jana do czytelników objawienia Jana i mówi Jan do siedmiu zborów które są w Azji i tu jest to pozdrowienie Łatka wam i pokój od tego który jest, który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. I w tym tłumaczeniu słowo duch jest przez duże D. W objawieniu rozdział 4, werset 5 jest napisany o siedmiu lampach ognistych, które są przed Bożym tronem, to jest siedem duchów Bożych. Wiele nowoczesnych tłumaczeń powie rozgałęziony duch Boży, które jest dobre tłumaczenie, oczywiście jest tylko jeden duch święty ale ma siedem rozdzielonych aspektów lub manifestacji lub form, w których działa. I ja zastanawiałem się kiedyś, jaki jest siedem aspektów Ducha Świętego i myślę, że Pan doprowadził mnie do Izajasza, rozdział 11, werset 2, gdzie znajdziecie siedem Duchów lub siedem form Ducha Świętego. Myślę, że mamy miejsce tutaj, duch pierwsze to jest duch Pana to jest duch który mówi w pierwszej osobie jako Bóg w Dziejach Apostolskich 13 rozdział jeden przykład jest napisany: Duch Święty powiedział do kościoła w Antiochii, oddzielcie mi Barnawy i Saula do dzieła do którego ich powołałem. Więc Duch Święty przemówił do Kościoła w pierwszej osobie jako Pan. Więc pamiętajcie, Bóg Ojciec jest Panem, Bóg sydzie jest Panem i Bóg, Bóg jest Panem. Zauważcie, pamiętajcie to. Więc to jest pierwszy aspekt i dalej mówi Duch Mądrości i zrozumienia, ciekawe jest widzieć, jakie dwie rzeczy są pokładane ze sobą w parach. Następnie duch rady. Czego? Mocy What? Właśnie right. I następnie duch then the of... Poznania I jaka jest siódma rzecz Bojaźni Pana Właśnie Fear of the Lord That's right. Ja wierzę, że w pewnym sensie jest to siedem aspektów Ducha Świętego. Pierwsze, Duch, który mówi w pierwszej osobie jako Bóg, tak jak i Bóg Ojciec, czy Bóg Syn. Następnie mamy mądrość i zrozumienie. I to, I to mnie zawsze sprawia wyrażenie, jakie tym rzeczy tym musimy połączyć, jeżeli masz mądrość, ale jeżeli, a nie rozumiesz, to nie zrobisz dobrego użytku z mądrości. Ja byłem filozofem zawodowym lata temu i studiowałem mądrość, a nie miałem zbyt dużo zrozumienia i powiedziałem wtedy wiele głupich rzeczy. Potem mamy ducha rady lub poznania, co robić. Kiedy jesteśmy, mamy możliwość podania kierunku i także ducha mocy i siły. Straszna rzecz, mieć moc, a nie mieć rady, ponieważ możesz swoją moc użyć w niewłaściwym kierunku. Pamiętajcie w Izajaszu 9,6 Jezus jest opisany jako cudowny doradca. I dalej duch poznania. Poznanie jest świetne. Każdy chce poznania. Ale wiesz co, czyni poznanie? Powoduje, że puszymy się, nadymamy się i Biblia prawie zawsze z poznaniem zostawia bojaźń pańską. Nie szukaj poznania bez bojaźni pańskiej, ponieważ to ci uczyni wiele zła, więcej zła niż dobra. Więc to jest mały obraz. Następny werset w Izajaszu, to jest obraz Mesjasza, Jezusa. Mówi I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. To jest jedyny aspekt, który tu jest skomentowany. Z tych siedmiu aspektów. Ten jeden, na którym skupia się duch święty, bojaźń pańska. Jeżeli Jezus potrzebował bojaźni pańskiej, strachu pańskiego, czy my możemy też myśleć kiedykolwiek, że my nie potrzebujemy bojaźni pańskiej? Desperacko potrzebujemy, pojawia się to w nas tylko przez ducha świętego i bez tego jesteśmy niepełni, bardzo podatni na zranienia. Chcę coś powiedzieć z osobistego doświadczenia. Pan spotkał się ze mną, gdy nikt jeszcze tam nie był obecny Inny Ale to, co spowodowało, że zacząłem szukać Pana Spotkałem pewnych niezwykłych ludzi Niezwykłych według mojego standardu I Ja nie spotykałem na Uniwersytecie Cambridge takich ludzi Oni chodzili do dziwnych kościołów Śpiewali dziwne hymny, klatkali w ręce i w ogóle robili pewne niekonwencjonalne rzeczy według moich standardów nie mogłem zrozumieć, co oni próbowali mi powiedzieć właściwie gdyby powiedzieli po grecku to bym lepiej zrozumiał ale jedno w mnie wywrażenie oni znali Boga i to nie wydawało się dla mnie fair ponieważ żaden z nich nie skończył nawet szkoły podstawowej a ja skończyłem Uniwersytet Cambridge i powiedziałem to nie jest fair oni wszędzie nosili Biblię jakby to była gazeta najnowsza i dla nich jakby to wciąż ten atrament nie wyszedł jeszcze ale to co sprawiło mnie wywrażenie, pewna mała kobieta powiedziała Powiedziała, jej mąż był chory, miał gruźlicę w jednym płucu, został wypisany do cywila w czasie II wojny światowej i powiedziała, codziennie się modliłam przez 10 lat, aby Bóg uzdrowił mojego męża. Gdy to usłyszałem, powiedziałem, to jest jakby z innego świata. Ja nie mogłem pojąć, jak można modlić się codziennie przez 10 lat o cokolwiek, a ona powiedziała, po 10 latach modliłam się sama w naszej jadalni. Mój mąż siedział w łóżku, w sypialni, kaszląc, plując krwią. I ona słyszała widzialny głos, który powiedział zwiastuj, i ona powiedziała, dzisiaj to ogłaszam, ogłaszam jego uzdrowienie. I natychmiast w tym momencie ten mąż był uzdrowiony i to uzdrowienie potem było potwierdzone przez lekarzy. Ja powiedziałem sobie, tego szukałem całe życie. I to umotywowało mnie, abym zaczął szukać Boga i Go znalazłem. I zacząłem rozumieć różne wersety, dziwne frazy, których oni używali. Ale mówię całą historię, ponieważ jest to ciekawe dla mnie. Po II wojnie światowej, powróciłem, aby ich odwiedzić. I pewien mężczyzna, ojciec, miał jedną nogę amputowaną z powodu gangreny. I było niebezpieczeństwo, że i druga będzie amputowana, i było trudno dla mnie mówić z nim, ponieważ czułem się z nim tak, jakby to był mój ojciec w wieży. Ale on powiedział: Ja się nie boję, ja się nie boję niczego. Ja się nie boję. Bóg uwolni mnie z wszelkiego lęku. I bardzo szacownie powiedziałem: To nie jest od Pana to nastawienie, ponieważ Bóg nigdy nie uwalnia nas od bojaźni Pańskiej i myślałem, że, myślę, że On skończył trochę tragicznie On jest teraz Panem ale to była lekcja dla mnie nie możemy mieć nigdy postawy, która nie pozostawia miejsca dla bojaźni Pańskiej w naszym życiu gdy będę dalej kontynuował to zobaczycie, że są ludzie w niebezpieczeństwie takiego nastawienia dzisiaj jeżeli teraz spojrzycie do Hebrajczyków, rozdział 5 Zobaczycie objawienie, dlaczego Bóg Ojciec zawsze słuchał y, modlitw Jezusa. Objawienie, rozdział 5, werset 7. Jest napisane, że za dni życia swego Jezus w ciele zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy błagania do Tego, którego mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności swojej został wysłuchany, dla swojego Bożego strachu. Dlaczego Bóg zawsze słuchał modlitw Jezusa? Bo On zawsze modlił się z Bożego strachu, z Bojaźni Pańskiej. Teraz, jakie są warunki, które musimy spełnić, aby mieć Bojaźń Pańską w naszym życiu? Chcę to bardzo pokrótce podstawowo stwierdzić te wymagania. Po pierwsze... Odnosi się to do tematu, który omawialiśmy w poprzedniej sesji, o decyzji. Powróćmy do przypowieści, rozdział pierwszy. Werset 28-29. Tu jest mowa o ludziach, którzy czekali aż do desperacji sytuacji, aby wołać Pana, a Pan powiedział, nie będę słuchał ich modlitw. I Bóg mówi... Wtedy wdywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą Bo nienawidzili poznania I nie obrali bojaźni pańskiej, strachu pańskiego Zauważcie jeszcze raz Poznanie i bojaźni pańska razem, widzicie to? Ale dlaczego Bóg ich odrzucił? Bo oni nie wybrali bojaźni Pana więc bojaźń Pańska Nie przyjdzie do Twojego życia Chyba, że to wybierzesz Musisz dokonać decyzji Boże, chcę mieć miejsce W moim życiu na bojaźń Pańską Otwiera moje serce i, i życie Na bojaźń Pańską Ucz mnie bojaźni Pańskiej I to prowadzi do Następnego wymagania Które jest w Salmie 44 34 W sali 34, 34. Werset 11 12, myślę, że to Duch Święty mówi do Bożych Dzieci. Psalm 34, 11 12, pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej, więc musimy być nauczani bojaźni pańskiej. Po pierwsze musimy wybrać ją Następnie musimy pozwolić, aby Duch Święty Nas nauczał, czym jest bojaźń Pańska Nie myślę, że jest Jakikolwiek inny instruktor Który może nas nauczyć oprócz Ducha Świętego Następnie kontynuuje, Jakim ma być człowiek, który kocha życie lubi oglądać, oglądać dobre dni I wynikiem jest Jeżeli pozwolicie, aby Duch Święty Uczył Was bojaźni Pańskiej Będziecie mieli życie i, I wiele dni będziecie widzieć dobrych, więc to jest motywacja. I dalej w przypowieściach, rozdział 3, werset 7, mamy inny warunek, który musimy wypełnić. W przypowieści 3, 7, nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. Depart... Więc, jaki jest warunek tutaj? So the nie ufaj w samym no sobie, no swojej mądrości no i oddal się od zła. Odwróć się so plecami do zła. Oddziel, oddziel się od zła. I jedna rzecz jest taka, którą Biblia wyjaśnia: i zło i bojaźń Pańska you. nie idą razem. To więc. Pierwszy warunek, który musimy spełnić, to pierwsze musimy wybrać właściwie, ja wybieram bojaźń pańską, podejrzewam, że są tutaj tacy, którzy nigdy nie zostali skonfrontowani z koniecznością tego wyboru i dalej musimy być nauczani przez Ducha Świętego. Tylko On może nas uczyć Bojaźni pańskiej. Musicie być w szkole Ducha Świętego I dalej Wymaga, abyś wyrzekł się Polegania na Twojej własnej mądrości I abyś wyrzekł się zła W wszelkiej formie, w której jest nasz To są podstawowe wymagania Aby wejść w Bojaźni Pańską Teraz Zajmijmy trochę czasu, aby rozważyć, co uczyni dla Ciebie bojaźń Pańska. Jeżeli tego posłuchasz a nie chcesz tego, ja Cię nie rozumiem. Może, ale chyba Ty i ja mamy inne punkty widzenia, tak jak ja to widzę. Księga Joba, rozdział 28, werset 28. Łatwo jest to pamiętać. To mówi Pan. A do człowieka powiedział... Oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumiem, więc co jest mądrością? Bojaźń pańska. I dalej, unikanie złego rozumem. Zauważcie jeszcze raz, coś bojaźni pańskiej? Musisz oddalić się od zła. Nie możesz połączyć tych dwóch rzeczy w twoim życiu. I dalej, psalm 25, werset. 12 i 14 jeden z moich 35, ulubionych psalmów Wersy dwanaście któryż to człowiek boi się Pana? uczy go jaką wybrać drogę him shall he teach in the way that he, the Lord chooses Werset 14 Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją On też obwieszcza im przymierze swoje Jakie są tu błogosławieństwa? Pierwsze Bóg będzie uczył tego, który się Go boi. On będzie uczył tej drogi, którą Bóg wybiera. Ludzie, czasami y, uczę ludzi, możesz się zaangażować w jakiś seminarium, w koleż biblijny, ale to nie jest gwarancja, że Bóg Cię będzie uczył, ponieważ Pan wybiera swoich studentów z charakteru. I pierwsze wymaganie, jeżeli chodzi o charakter, to jest bojaźń Pańska. In, są inne też praktyczne następstwa tego byłem misjonarzem w wielu i, i, krajach wcześniej i jeden z błędów w czynią misjonarze jest uczą ludzi którzy nie boją się Pana i wiesz co ci ludzie zwykle robili? wyrzucali misjonarzy ale to była ich wina my nie, mamy, nie jesteśmy oczekiwani aby uczyć ludzi, którzy nie boją się Pana. My wręcz nie możemy mówić, uczyć ludzi, którzy nie boją się Pana, bo Bóg ich też nie będzie uczył. I dalej, w następnym wersecie myślę, że to jest jeden z niesamowitych stwierdzeń. Pan obwieszcza swoje sekrety tym, którzy się Go boją. Nowoczesne tłumaczenia mówią, Bóg ufa tym, którzy się go boją. Dzieli z nimi swoje sekrety. Jeżeli nie masz ambicji dzielić sekretów pańskich, to jesteś inny niż ja. Dla mnie to jest przywilej. Teraz możemy spojrzeć w Księgę Przypowieści, rozdział 10. Większość tych wersetów jest z Księgi Przypowieści. Większym tematem przypowieści jest bojaźń pańska. Przypowieści 10 werset 27 bojaźń Pana przedłuża życie lecz lata bezbożnego skracają się teraz jest jedno kluczowe słowo które wynurza się gdy przejdziemy przez następne wersety z przypowieści, to abyście słuchali i wychwycili je jedno słowo bezpośrednio związane z bojaźnią pańską bardziej niż inne gdy przejdziemy przez to zauważcie czy możecie je wychwycić przepowieści 14, 26. To nie są wszystkie wersety, jest o wiele więcej. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję, I jeszcze Jego dzieci mają w niej ucieczkę. Więc wykultywujesz bojaźń pańską, masz pewną e, ostoję. Niełatwo się boisz. Niełatwo się złościsz. I Bóg obiecuje, że jest też dla twoich, twoich dzieci ucieczką Pamiętacie, że, że możemy wybrać błogosławieństwo i życie, i życie które dotknie Twoich potomków też? także i bojaźń Pańska dotyka Twoich potomków ten, kto boi się Pana może oczekiwać, że Bóg będzie ucieczką dla Jego dzieci i bądźcie pewni też, że w tym świecie jest to bardzo ważne, aby Twoje dzieci miały ucieczkę następny werset 27 bojaźń Pana jest krynicą życia dzięki niej można uniknąć się do śmierci więc bojaźń Pańska jest zbrojem który ciągle wylewa życie do ciebie. To nie jest ekscytujące. Jeżeli nie jesteś podekscytowany, to inaczej reagujesz niż ja. W wierci rozdział 19, wersja 23, o którym myślę. Jest to jedno, jedno z najbardziej niesamowitych miejsc w Biblii. Żadne miejsce nie obiecuje tyle, co ten werset. Bojaźń Pana, prowadzi do życia. Kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Więc prowadzi do życia. Jeżeli ją masz, będziesz ciągle zadowolony więc pamiętaj, jeżeli jesteś frustrowany, niezadowolony jednej rzeczy brakuje w Twoim życiu bojaźni pańskiej następnie nie będziesz nawiedzany przez nieszczęście możesz godzinę spędzić tylko myśląc o tych trzech stwierdzeniach Dowodzi do życia z zadowolenia i nie będziesz nawiedzany przez nieszczęście i ostatecznie w przypowieści 22, werset 4 By humility and the fear of the Lord. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie. Musisz połączyć pokorę z bojaźnią Pańską. Właściwie nie możesz połączyć bychy z bojaźnią Pańską, to już widzieliśmy. Więc to jest obietnica dla Ciebie: bogactwo, cześć i życie. And i, have to be to I say mogę that, być y, y, y, mogę ostrożnie to powiedzieć jeżeli głosisz coś co jest dla Ciebie I bezużyteczne i nie ma sensu tego głosić ja wierzę oddaję Bogu chwałę I przez głoszenie wierzy, tego co wierzy. dla mnie działa ponieważ to te trzy rzeczy daje bogactwo, cześć i życie dzięki Ci Panie ja na to nie zasługuję ja się na to nie powołuję, ale Ty Now, jesteś wierny. Then, tak więc, ilu z Was, teologów, złapało to kluczowe słowo, które biegnie przez wszystkie te wersety? Życie, really, właśnie. Właściwie życie i bojaźń Pańska idą razem. Jeżeli chcesz pełnego zadowolenia, życia, kultywuj bojaźń Pańską. Jeżeli jeszcze nie uczyniłeś wyboru, uczyń go. Jeżeli jeszcze nie jesteś w szkole Ducha Świętego, zapisz się. Ale nie stać tego i pamiętaj, nie możesz połączyć zła z bojaźnią pańską. Teraz chcę przez chwilę mówić o obrazach bojaźni pańskiej w doświadczeniu Bożych ludzi i myślę, że to zawiera pewne ostrzeżenie, które jest desperacko potrzebne we współczesnym Kościele, gdy mówię współczesny Kościół, myślę szczególnie Kościół w tak zwanym zachodnim świecie i może szczególnie charyzmatyczny i zielonoświątkowy Kościół. Co najlepiej znam? Byłem z nimi przez 45 lat i jestem z nimi Więc może wiem coś na ten temat W rzeczywistości widziałem chyba już wszystko Byłbym za, zaskoczony, gdyby było coś, czego nie widziałem Ludzie stali na głowie, tarzali się po podłodze i do wszystko z tych rzeczy Czasami błogosławi w dziwny sposób ja się ja nie żartuję. Ja po prostu mówię, jest to grupa ludzi, o których coś wiem. I też wiem trochę o Anglikanach, ponieważ przez 24 lata byłem w Kościele anglikańskim. Chcę zasugerować, że jednym z problemów jest, że tacy ludzie albo są szczęśliwi, albo są. Załamani, ale nie mogą połączyć przeciwnych rzeczy, które musimy połączyć. Spójrzmy na psalm drugi. Szczególnie na pewien przykład, który potem wyjaśni. Psalm drugi, werset 11. Służ Panu z bojaźnią. Jaką bojaźnią? Z bojaźnią Państwa. Nie wystarczy tylko służyć Panu, musisz służyć Panu z bojaźnią. I raduj się z drżeniem widzicie tego nasz mały umysł czasami nie może połączyć mamy prawo się cieszyć właściwie źle jest nie cieszyć się Lecz um, nie bądź cielesny nie uprzedzaj się nie pozwól a w jakiś sposób coś cię e, sprawiło w takie rozprzężenie raduj się ale z drżeniem to prowadzi do sukcesu w chrześcijańskim życiu. Nie musimy cały czas być zmartwieni, smutni w opresji i depresji, ale cokolwiek możecie zrobić, to nie jest tylko robienie hałasu i ekscytacja. To jest bardzo powierzchowne. W kombinacji potrzebujemy. Raduj się z drżeniem. I ja nie wierzę w tej chwili, że żartuję sobie z ludzi, którzy inaczej odpowiadają Bogu. Mam moją własną drogę odpowiadania Bogu, trochę inną. Ale jeżeli jest to autentyczna odpowiedź an wobec Boga, to ja ją akceptuję. I, when, when gdy wyszedłem z kościoła anglikańskiego, lub powiem to inaczej, I gdy znalazłem coś poza anglikańskim kościołem, śmiałem się z ludzi, którzy byli you know, poważni i cisi i myślałem, że oni, wiesz, brakowało im wolności. Ale dzisiaj tego nie robię ponieważ są inne sposoby, jak ludzie odpowiadają i my musimy połączyć radość i drżenie. I w Dołym Testamencie, w dziejach apostolskich, rozdział 9, mamy małe podsumowanie wzrostu Kościoła do pewnego punktu w jego wczesnej historii, dzieje apostolski 931. Wtedy kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii miały pokój i były zbudowane. Chodząc w bojaźni Pańskiej, pocieszenie przez Ducha Świętego, pomnożały się. Rosły gwałtownie. Zauważcie te dwie rzeczy połączone razem bojaźń Pańską i pocieszenie lub zachętę Ducha Świętego. Widzicie? Tak łatwo jest Być spolaryzowanym Tak, to jest wszystko radość Albo wszystko e, drżenie. Wszystko pocieszenie Lub wszystko strach Musi być balans Ducha Świętego, który daje błogosławieństwo I w liście do Efezjan Rozdział 5 Werset 21 przed tym Paweł mówił o wypełnieniu ciągle, ciągle, nieraz, ale ciągle, Duchem Świętym, w przemawianiu do siebie, do siebie przez psalmy pieśni duchownej i to wszystko. Potem schodzi do tego, jaki styl życia masz prowadzić. W 21, piąty rozdział listu do Efezjan mówi: Poddawajcie się sobie nawzajem w bojaźni chrystusowej, bożej. To są dwa różne teksty. Pamiętajmy, że uległość jest oznaką ducha świętego. I przede wszystkim uległość w ciele Chrystusa to nie jest uległość wobec liderów, ale wobec siebie nawzajem. Inne wersety mówią o uległości liderom, ale pierwsza uległość, podatność na uległość jest uległość wobec siebie nawzajem. Liderzy, jeżeli się tego nie nauczyliście, to przypuszczalnie nie, nie, powinni, nie powinniście być liderami. W Piotr nas uczy, abyście nie byli panami trzody, ale przykładami. I w tym kontekście natychmiast mówi załóżcie fartuch służ służenia i służcie sobie nawzajem. Dalej kontynuuję. Dla was kobiety. Widzicie, ja szczerze się z wami rozprawiam. Nie zacząłem od was najpierw. Zaznaczyłem, że ta uległość rozpoczyna się od uległości wobec siebie nawzajem żony bądźcie uległy mężom, jak przystało Panu. Pamiętam kiedyś doradzałem pewnemu człowiekowi, który był pełnym sukcesu w każdym baptystycznym, pastorem dużego zboru i napisał parę książek i na zewnątrz miał sukces, ale podzielił się ze mną, że jego życie w domu, jego małżeństwo było dalekie od sukcesu, ale podzielił się tą historią ze mną i ona nie ubłogosławiła. On i jego żona byli kiedyś w sypialni klęczeli po dwóch stronach łóżka i próbowali się modlić i kłócili się i jak to jest typowo ten pastor, mąż on powiedział tak ale Biblia mówi, masz mi się poddać a ta żona odpowiedziała nie wiem właściwie dlaczego miałabym się poddać i właściwie miało dojść już do kłótni i on tak powiedział Coś jak zimny wiatr Tchnęło przez tą sypialnię I on powiedział Zdaliśmy sobie sprawę Że w wojaźni pańskiej Właściwie tej relacji Bez bojaźni pańskiej Nie osiągnie Question moja pytanie God. Nagle zdanie sobie sprawę, że to nie chodzi o to, jak mnie mój mąż traktuje, a jak moja żona odpowiada. Pytanie brzmi, czy boimy się Boga. To jest motywacja prawdziwa. Jeżeli twoje oczy są zwrócone na męża, to będziesz miała pokusy, aby być nieposłuszna. Ja nie mówię, że masz we wszystkim dokładnie być posłuszna mężowi, ale to nie jest powód. To nie ludzkie osobowości, to sam Bóg ze swoim wymaganiem. A On wymaga, abyśmy poddawali się i aby żony poddawały się mężom, a dzieci rodzicom. Wiele z tego wydaje się staromodne dla tego pokolenia, ale powiem Wam, Bóg się nie zmienił. I jeżeli chcesz błogosławieństwa Pana, musisz sprostać tym warunkiem. I dalej. Jest bardzo mocny werset biblijny. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy. Werset 15 do 19. Pierwszy list Piotra, werset pierwszy. Rozdział pierwszy, werset 15 do 19. On, który Was powołał, Bądźcie także święci w całym postępowaniu waszym, ponieważ jest napisane, Bóg mówi, bądźcie święci, bo ja jestem święty. I następnie Piotr stosuje to. Jeżeli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osoby sądzi każdego w stosunku do jego uczynków prowadźcie swoje życie w czasie swojego pielgrzymowania tutaj z bojaźnią. Bojaźnią przed czym? Przed zgubieniem? Nie. Dlaczego powinniśmy żyć w strachu? Następny werset tak mówi nam, wiedząc, że nie zniszczalnymi rzeczami jak zebra lub złoto byliście wykupieni z malnego postępowania waszych ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka nieskalanego i niewinnego. I jaki jest powód naszej bojaźni? Cena za którą zostaliśmy wykupieni. Jeżeli Bóg dał swego Syna, aby nas odkupić, i to była cena, którą Bóg za nas zapłacił, jak możemy kiedykolwiek być pyszni, lub bezprosty i Piotr mówi here, earth, ten fakt, że zostałeś odkupiony przez krew Chrystusa kind of jest powodem dla którego powinieneś w czasie pielgrzymowania tu na ziemi żyć w bojaźni w jakiej bojaźni? Miss, w strachu pańskim Widzicie, co ciągnie się przez całe pismo od początku do końca. Nie będę tego robił, ale poproszę Was. Ilu tutaj słyszało jedno kazanie poświęcone tylko Bojaźni pańskiej? Podnieście ręce. Podnieście ręce. Jedna czy dwie osoby. Głosiłem kiedyś na ten temat w czasie wielkiego zgromadzenia. Wszedłem w to przypadkiem, nie planowałem tego. I pod koniec podeszła do mnie kobieta, która była na mnie taka rozłoszczona, powiedziała Nie wiem o co chodzi ze mną, ale gdy zacząłeś mówić o bojaźni pańskiej. Ja wciąż płaczę, ja nie wiem, ja nie potrafię przestać płakać. Nie rozumiem, ale Duch Święty próbował otworzyć jej serce i umysł na realność tego, o czym mówiliśmy o bojaźni Pańskiej. Teraz na chwilę rozważmy jakiego rodzaju odpowiedzi Bóg od nas oczekuje. I chcę zwrócić jeszcze raz do Księgi przepowieści Salomona rozdział drugi. Przejdę przez pierwsze pięć wersetów przypowieści, rozdział drugi. To jest seria przykazań lub napomnień. Wiecie, Pan yeah. nigdy you know, nie one daje one nam rekomendacji. I, I także On nie chce, abyśmy to próbowali to rzeczy to robić. No, to nie to to on nie, nie mówi, próbujcie kochać swoich wrogów. On mówi po prostu, kochajcie swoich wrogów. Teraz spójrzmy pokrótce na ten kończący werset. Mój synu, Bóg mówi do swego syna i są cztery wersety prowadzące do szczytowego punktu i każdy ma swoją parę. Nie wiem, czy mam czas, aby to napisać na tablicy. Mój synu, jeżeli przyjmiesz moje słowa, i zachowasz dla siebie moje wskazania jaka jest pierwsza para przyjęcie Bożego Słowa i zachowanie Jego przykazaniu w, w sercu drugie nadstawiając ucho na mądrość i zwracając serce do rozumu co to znaczy nadstawiając to znaczy skłonić się. Co to znaczy skłonić się? Co to znaczy bądź uległy na nauczanie, pokorny. Więc następna rzecz, którą musisz zrobić, nadstaw ucha. Uchyl swojego ucha i swojego serca na zrozumienie i mądrość. I trzecia rzecz, gdy przywołasz rozsądek i ro donośnie wezwiesz roztropnąć, roztropność. Więc o co tu chodzi? Jedno słowo. Modlitwa. To jest bardzo pełna pasji, modlitwa. Donośnie wołasz, Boże, ja to potrzebuję mieć. Ja nie będę się kończył modlić, dopóki mi tego nie dasz. I czwarta rzecz, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych teraz, to jest ciągłe szukanie jeżeli powiesz jest tam wielki skarb zakopany gdzieś w parku, gdziekolwiek to jest i chcesz to mieć jeżeli to znajdziesz będziesz kopał i nie będziesz myślał o odciskach na rękach więc to naprawdę jest szukanie ciężka praca to nie jest wiele rzeczy nie dzieje się w życiu chrześcijańskim bez ciężkiej pracy zaczyna się od daru ale potem jest dokończone przez godliwość, oddanie. I to są te cztery warunki. Przyjmij Boże Słowo, zachowaj w sercu Jego przekazania, nakłon, ucha, na mądrość zwróć serce do rozumu. Przywołaj rozsądek i donośnie wezwij roztropność, szukaj jej jak srebra i skarbów ukrytych. To jest konkluzja. Wtedy będziesz rozumiał bojaźń Pańską i znajdziesz poznanie Pana. Wiecie, jakie rzeczy idą razem? Poznanie i bojaźń Pańska. Znowu, bardzo rzadko znajdziesz je rozdzielone. Jaki jest punkt szczytowy? Zrozumienie bojaźni Pańskiej i znalezienie mądrości poznania Boga. I ja w pewnym sensie nie mogę myśleć o niczym większym od tego, znaleźć poznanie Boga, powiedzieć, ja znam Boga, wiecznego, potężnego, wszechpotężnego, wszechwiedzącego Stworzyciela. Czy możemy kiedyś Go poznać? Tak. Jeżeli sprostamy warunkom, ale nigdy, bez tych warunków bez Bojaźni Pańskiej. Po pierwsze musimy zrozumieć Bojaźń Pańską i potem możemy znaleźć bo, e, poznanie Pana. I to jest dla mnie tak ekscytujące w ostatnim roku czy dwóch, że zapamiętałem to. I sprawdzam siebie od czasu do czasu, czy idę według tych kroków. Tak więc, co z tym zrobimy? Może zdobyłeś głębokie pragnienie Bojaźni Pańskiej? Czy chcesz sprostać warunkom? Jak odpowiesz na Bożą ofertę, która także jest wyzwaniem? Ja nie wierzę, że kiedykolwiek Bóg obiecał coś, czego nie możemy mieć, więc jeżeli mówi, zrozumiesz Bojaźń Pańską, znajdziesz poznanie Pana, wierzę, że to jest możliwe. Dlaczego nie zatrzymamy się na chwilę? Mamy parę sekund i zadajmy sobie to pytanie. Czy ja wybrałem Bojaźń Pańską? Czy ja chcę chodzić w Bojaźni Pańskiej? I powiedz do siebie, dzisiaj wybieram bojaźń pańską, nie wiem co będzie tu się wliczało, ale ja wybieram teraz.